To będzie noc w głębokim śniegu, który ma moc głuszenia kroków, w głębokim śniegu, co przemienia ciała na dwie kałuże mroku. Leżymy powstrzymując oddech i nawet szept najlżejszy myśli. Jeśli nas nie wyśledzą wilki i człowiek w czubie co kołysze na piersi szybko strzelną śmierć. Poderwać trzeba się i biec w oklaskach suchych, krótkich sal. Na tamten uprawniony brzeg. Wszędzie ta sama ziemia. Księżyc wschodzi i biały dom buduje nam To będzie noc o trudnej jawie Ta konspiracja wyobraźni Ma chleba smaki, lekkość wódki Lecz wybór by pozostać tu Potwierdza każdy sen opalma. Przerwie sen nagle wejście trzech Wysokich z gumy i z żelaza Sprawdzą nazwisko, sprawdzą strach I zejść rozkażą w dół po schodach Nic z sobą zabrać nie pozwolą Prócz współczującej twarzy stróża Alejska, rzymska, średniowieczna, indyjska, witajska, włoska, francuska, na wszystko wszystko lwań, i małerska i wersalska, tyle dźwigamy naszych ojczyzn, naszy, ojczyzn na jednym grzbiecie, na jednym grzbiecie jednej grzbiecie, ziemi, jedyna, ziemi, lecz ta jedyna, której szerze, liczba najbardziej pojedyncza, jest tutaj, gdzie cię wdepczą w grunt, lub szpadlem, który hardo dzwoni, tęskną zrobią spory duch. Tęsknocie sknocie zrobią sporry, zrobią spory du Tęsknocie zrobią